Agent Tomasz. No i mnie nie zbombardowali, jak się okazało. Jestem teraz na spacerku, ten szum, który mi towarzyszy, to tym razem nie jest mój balkon. Słychać obcasy, też nie moje. Słychać ulicę, słychać ulicę Chmielną w Warszawie. Moi drodzy, idę na coś, co powinno się odbywać częściej i bardzo chciałbym, żeby odbywało się częściej. Jest to spotkanie ze słuchaczem tego podcastu. I tak sobie pomyślałem, że można byłoby przy okazji wyprodukować mały konkursik. I yy, tak sobie myślę, kurczę, konkursik i nie wiem, pięć osób, pięć pierwszych osób, które odpowie na pytanie, co to za słuchacz, z którym idę. Bo to jest człowiek, który od kilku lat słucha podcastu. Agent, troszeczkę młodszy ode mnie, chłopak. Niestety szkoda, szkoda, że nie, nie dziewczyna. Ale możliwe, że nie dostałbym zgody rodzinnej na spotkanie z młodszą słuchaczką. Tymczasem nie. Jest to e, słuchacz, chłopak, facet, już zajęty. Jeszcze jakby ktoś pytał bardzo inteligentny, e, aktywny też e, około politycznie człowiek, z którym mam się tutaj na ulicy Foksal za chwilę spotkać. Myślę, że go znacie. Myślę, że go znacie. i Najfajniej byłoby nie mówić nie zdradzać jego personaliów i innych whereaboutsów tylko po prostu usłyszycie go i albo będziecie wiedzieć kto to jest, albo nie a jeśli będziecie wiedzieć kto to jest no to możecie na radiumałpa.agenttomasz.pl napisać maila o, w jednym miejscu jest związek inwalidów i krytyka polityczna właśnie się dowiedziałem jest coś w tym, jest coś w tym ciekawego. <śmiech> Zażyło mnie teraz, wiecie co, poczekajcie, muszę szybko skończyć myśleć. Radio Mapa, Jak zgadniecie, kim jest mój rozmówca, to pierwszych pięć maili dostaję książkę. Ale bo nie, bo, wiecie, dlaczego? Bo, bo ponieważ się mówi w radiu, prawda? Polskim, w polskojęzycznym radiu, z polskim kapitałem. Bo ja jestem akurat polskojęzycznym radiem z polskim kapitałem, który operuje jako zagraniczna spółka. I nadaje z zagranicy. To jest w ogóle. Naj... No, to, to, na, no, to tego Morawiecki nie rozliczy. Ha, ha, ha, ha, ha. rozlicz to. Rozlicz to, Mateuszu. I o co chodzi teraz? Yy, tak poczułem właśnie, że wiecie, co, że jestem w klimatach, w okolicach krytyki politycznej. To może się usunę z tym mikrofonem, bo jeszcze po dostanę. Ktoś mnie skrytykuje tutaj politycznie. Yy, zresztą taka nieciekawa dzielnica się tutaj zaczęła nagle robić. O, ale za to jest naklejka. I'm Rand. O, proszę, nasz na, na rynnie jest I'm Nie, no to jak już jest I'm to jest ja sobie, ja sobie przy tej naklejce, to się lepiej, lepiej od razu się czuję. No i dobra, pięć pierwszych maili radio-mapoagentomash.cz. Kto jest moim gościem? I, e, I. tyle, i dostaniecie książki fajne, ekonomiczne. I to jest e, Balve, się, się nazywa autor tej książki. Taki e, Meksyko-Hiszpan, który e, opisuje szkołę austriacką prawie tak dobrze, jak ja to robię na swoich wykładach e, z e, kilku martwych Austriaków które są e, trzygodzinną, na dobrą sprawę, trzygodzinnym stand-upem o historii i założeniach austriackiej Szkoły Ekonomii. Kto przeżył, ten wie, że fajne. Reszta, reszta już niestety nie może e, nic powiedzieć. Ta część, która nie przeżyła tych wykładów. Po tej stronie co lokal krytyki politycznej nie ma nakleje kleje -Rand. Wszystkie jakoś tak dziwny, dziwnym trafem e, zostały znacjonalizowane uzwiązkowione, w związku z tym... ale to jest stare, stare budowle, tu są straszne i kochani, to jest środek miasta a tu się chyba nic nie zmieniło od powstania warszawskiego takie ładne kamienice, słuchajcie, puste nikt nie chciał ich zająć, nie ma, nie ma w jakich, coś chani kumple się skończyły, czy co? i deszcz zaczyna padać jeszcze oprócz tego no i proszę jest słuchacz jest słuchacz z białymi słuchawkami dzień dobry cześć, czołem a co ty, z takim mikrofonem chodzisz? cały czas Nagrywasz? Na tym sprzęcie. Nieźle. Postaję. Właśnie Nieźle. Ja myślałem, ja że rozmawiasz z kimś przez telefon na tym ty <gry> A Ja myślałem, że ty nagrywasz swój podcast, bo też masz słuchawki w uszach. Eee, nie, wiesz co, psuje mi się telefon i po prostu jedyny sposób, żeby porozmawiać to przez słuchawki. A ja odwrotnie, mi się właśnie zepsuły także nie mogę z nich korzystać w telefonie, więc... A, Muszę okay. się wymienić. No nie, to co to za miejsce? To Do krytyki politycznej no, zaciągnęłaś. Tu krytyka polityczna? No to, tak. No. Czy, czy do związku no, e, ja e, inwalidów no, wojennych, bo to wiesz takie no po prostu wbijaj. Od razu lepiej. Proszę Proszę co No, na pewno. Nie, to jest za duży wybór. Wiesz, to jest też tak, oglądałem takiego TEDa, że za duży wybór to nie jest dobra rzecz. Zależy, jak się wie, czego szuka, to się znajdzie. Aha, o, ja Wiesz, czego szukasz? A, kilku tak króciwek dobry To będzie na YouTubie? <gry> <gry> to wolę się nie wymądrzeć w temacie film, bo zaraz zostanę w komentarzach sprowadzony na ziemię. No dobra, wreszcie udało nam się, udało nam się znaleźć. Jesteśmy w... w, w, w w sumie nie wiem teraz, bo wydawało mi się, że będziemy pod wpływem promieniowania krytyki politycznej, ale mam wrażenie, że z racji tego, że jesteśmy w knapie, w są kapsle na ścianach, to to jest coś w rodzaju takiej skrzynki Faraday'a, Dokładnie, izoluje. klatka Faradaya jesteśmy bezpieczni, nikt nas tu nie nagrywa. Mówiłem się z moimi słuchaczami przed chwilą, że nie będę zdradzał, kto jest moim gościem. Oni muszą zgaść, jak to się mówi po polsku. To pozdrawiam wszystkich słuchaczy, także siebie, bo też jestem słuchaczem i zaraz będę pewnie siebie słuchał. <laughs> Już wkrótce. Więc tak, o co chodzi partii Prawo i Sprawiedliwość, że tak bardzo zależy im na tym, żeby przeszła ustawa o pigule dla pigularza? Apteka dla aptekarza? Wydaje mi się, że to jest bardzo złożone. Pewna grupa interesów przyniosła w teczce ustawę, z nadzieją, że uda się to przeforsować, jako że w Prawo i Sprawiedliwość nie słynie z osób znających się bardzo dobrze na ekonomii, przykładających wagę do, do tej dziedziny życia publicznego, tak łatwo było przekonać osoby decyzyjne do tego, że trzeba się pochylić nad tym projektem i tu niestety moim zdaniem z uwagi na duży opór części środowisk wewnętrznych ugrupowania rządzącego Polskie Razem, Jarosława Gowina a także innych poszczególnych posłów wydaje mi się, że to była taka próba siły, pokazania, że przegłosujemy, przeforcujemy nawet najgorszą ustawę, jeśli taka będzie decyzja grona decyzyjnego Prawa i Sprawiedliwości i tak się stało, nie tylko zignorowano opinię Ministerstwa Rozwoju opinie premiera Morawieckiego na temat tej ustawy, wycofano się ze wszystkich konsensusów, a jeszcze dodano takie poprawki, które pogarszają ustawę. Tylko po to, by pokazać nie wiem, posłom Prawej Sprawiedliwości, że złamią ich kręgosłupy i że mogą narzucić dyscyplinę partyjną nawet na najgorszą z możliwych ustaw. Taka jest moja czarna wizja tego, co obserwowałem od kilku miesięcy w Polskim Sejmie, a czego kulminacja była w zeszły piątek. Aż się boję zapytać kolejne pytanie, bo to znaczy, że jest ktoś nad panem Morawieckim, skoro, jak rozumiem, pan wiceminister Morawiecki też był przeciwny temu projektowi. No taka była opinia jego dotycząca zapisu ustawa dla, apteka dla aptekarza, bardzo krytyczna, no i niestety niestety projekt przeszedł, więc tak, w, w takich sprawach decyzji pan premier Morawiecki chyba nie podejmuje. Z tego co wiem, to tam brakuje mi elementów, że tak powiem, narracji, które, którą Prawo i Sprawiedliwość stosuje w ostatnich miesiącach. Tam nie ma nic o tej repolonizacji, tam brakuje mi tych, tych słów kluczy, tych hashtagów, które wiadomo, że jak się je znajdzie, to wiadomo kto będzie za nimi głosował. Bo gdyby ustawa powstawała, powstawała nawet wewnątrz tej części, socjalistycznej części ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość, to rzeczywiście ta ustawa byłaby zgodna z tym duchem, duchem reprywatyzacji czy nawet nacjonalizacji. Ale to była ustawa pisana przez konkretną grupę interesów. W moim odczuciu widać tam rękę hurtowni farmaceutycznych, które najwięcej na tym zyskają. Widać rękę naczelnej izby aptekarskiej, która będzie teraz decydowała, kto może prowadzić biznes, kto nie. No i widać rękę, moim zdaniem, kilku naiwnych właścicieli punktów aptecznych i aptek, będących farmaceutami którzy jeszcze nie wiedzą, w jakie bagno się wpakowali tą ustawą, bo nie przeczytali opinii raportu Fundacji Republikańskiej, nie przeczytali opinii Związku Przedsiębiorców i Pracodawców czy opinii Stowarzyszenia Koliber, które jasno wskazywa wskazywały, czym ta ustawa się skończy. A czym się skończy? Yy, skończy się tym, że jeżeli ktoś ma aptekę i się cieszy, że wreszcie nikt mu nie postawi konkurencji drzwi w drzwi i może być monopolistą do końca życia lokalnym w, w zasięgu 500 metrów, to w sytuacji, w której np. właściciel lokalu, gdzie, który jest wynajmowany pod tą ap aptekę, podniesie czynsz o 100%, to aptekarz jest pod ścianą. Nie może przenieść lokalu w żadne miejsce bo nie dostanie licencji, bo już nowy lokal nie będzie spełniał tych regulacji zawartych w ustawie. E, także to daje ogromną przewagę wszystkim partnerom biznesowym aptek, właścicielom lokali i e, hurtowniom farmaceutycznym, które no, po prostu zbiją rentę monopolową na, tym, na tych lokalnych monopolach aptek. Całkowicie rozdrobnienie rynku aptekarskiego spowoduje, że ogromna przewaga rynkowa e, hurtowni e, jeszcze się pogłębi. Skończą się wszystkie przywileje, kredyty kupieckie, zastaw, jakieś tam dogodności, jeśli chodzi o spłaty. To wszystko się skończy, a koniec końców niestety za to wszystko zapłacą nie tylko aptekarze, ale przede wszystkim obywatele, klienci, konsumenci, pacjenci, czyli my. Póki co miałem takie wrażenie, patrząc na tematyczne portale i fora, nie tylko na Facebooku, tylko na, na, na kilku też forach pozafacebookowych, a takie jeszcze wciąż istnieją jak się okazuje, że Twoje wystąpienie i Twoja walka w Sejmie, Twoja prezentacja poprawek, nie, nie cieszy się powodzeniem, w ogóle Twoja osoba. Miałem takie wrażenie, że na forum aptekarzy to tak mówią, że ten tu nie wymienia imienia i nazwiska, bo to jest konkurs dzisiejszego odcinka, więc nie będę zdradzał. Nie lubią cię ci aptekarze. I tak myślę, zastanawiam się, czy aptekarze nie robią się nowymi taksówkarzami, wiesz, jak, jak, jak rozumiem o Uberze na przykład. To, to czy to nie przypadkiem nie jest jakaś taka równoległość? Nie można generalizować. To no jest myślisz, wąska teraz... grupa aptekarzy. Tych aptekarzy, którzy teraz mają apteki i tych, którzy nie zagłębili się mocno w temat. I myślą, że po prostu ja ktoś Broni, broni. Tak? Że to jest ustawa, która będzie ich protekcjonizm dla aptek, które już istnieją, i spokój. Chyba tak, nie widzą konsekwencji. Aha. Jak pisał Bastia, co widać, a czego nie widać. Yes. Oni widzą tą, e, tą nową szybę, którą będą mogli wyprodukować, e, ale nie widzą, że jest strata w gospodarce. I nie wiedzą e. o tym o tym czynszu, o dziedziczeniu aptek nic. nic nie, nie wiedzą ignorują to. Myślę, że naprawdę te sieci polskie sieci aptekarskie, bo 96% aptek w Polsce to są apteki o kapitale polskim. To jest wiele sieci mhm. e, polskich sieci, a są też zagraniczne oczywiście no oni tak boją się tej konkurencji ze strony tych sieci, no bo tam są ceny średnio 9-12% tańsze, niższe, patrząc na leki nieregulowane, które nie są, których ceny nie są regulowane państwowo, no to widzą ogromną konkurencję i próbują, próbują pójść na łatwiznę, ale to jest bardzo krótko wzroszę. ale to jest tylko część środowiska aptekarskiego, to jest mocno zorganizowana grupa, wspierana moim zdaniem przez hurtownię, która, która przygotowywała i to wystarczy 10 osób w skali kraju, by te wszystkie komentarze napisać. Te nazwiska się, się powtarzają, więc, więc ja bardziej słucham się ogółu obywateli, widzę komentarze yy, osób niezwiązanych z branżą aptekarską i nie spotkałem się z, z krytyczną uwagą kogoś, kto nie jest związany z branżą aptekarską, kto na tym nie zyska. Więc, więc myślę, że to jest drobna, do, dobra prognoza na to, że, że moje działania sprzeciwiające się tej ustawie były słuszne. Szczególnie, szczególnie że udało mi się przekonać kilkunastu, chyba nawet dwudziestu posłów klubu Prawa i Sprawiedliwość, co wydaje mi się z dużym osiągnięciem. No ale nie, przy, nie przekonałeś tego jądra, że tak powiem, socjądra. Ja przyznam szczerze, ja myślę, że ja mam tutaj jest mnóstwo znaków zapytania, bo czy poza argumentem siły, o czym wspomniałeś na samym początku, to jądro, że tak to nazwę nieładnie, posługujesz się jakimkolwiek innym argumentem? Znaczy to argument Ci milion złotych, że mówi, znajdź jedną fajną rzecz w, tej, w, tym, w, tym, w tym projekcie. Nie ma. Każdy zapis tej ustawy jest fatalny. Ja składając ustaw, poprawki, składałem poprawki, które polegały na wykreśleniu jednego elementu, drugiego, trzeciego, czwartego z, z tej ustawy. Tam nie ma nie jednego dobrego elementu. Oczywiście można pójść na jakieś ustępstwo, konsensus, ale i to moim zdaniem było, było, byłoby złe. Natomiast w Sejmie był argument siły, to był siły, argument siły polegający na nacisk, naciskom politycznym, związany był z dyscypliną partyjną. Natomiast jeśli chodzi o debatę, to niestety padały bardzo fałszywe argumenty, które łatwo było obalić i te argumenty były obalane. Polecam zapoznanie się z debatą która odbyła się w piątek. Próbował bronić ustawy poseł Buda, no, bardzo szybko dał sobie spokój. Później wychodził poseł Latos, też szybko sobie dał spokój. Wypchnęli wiceministra, raz tylko wyszedł, coś próbował, niestety bardzo szybko sobie dał spokój. I później zaczął wychodzić tylko minister Radziwił, który totalnie się skompromitował. Minister Radziwił powiedział, że... Jest za dużo aptek. W Polsce, w Polsce jest za dużo tak. aptek. No, albo, że ja jestem za młody no, i, i tego typu, tego typu argumenty ad personam. Także to wszystko było... To, to wszystko oświadczyło i składało się na ogromną klęskę jeśli chodzi o samą debatę Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że mocno zapamiętają tę klęskę, pomimo, że głosowanie przebiegło według ich myśli. Ale następnym razem sto razy zastanowią się, jak ktoś przyniesie im taką ustawę w teczce i myślę, że już więcej nikt się nie odważy taką lobbingową, lobbystyczną ustawę szkodliwą dla konsumentów przynieść. A czy to jest do odkręcenia? Teoretycznie Senat może zgłosić poprawki, ale wszystkie poprawki Senatu muszą być zaakceptowane przez tę samą Izbę, która te poprawki, dobre poprawki odrzucała. Więc teoretycznie cała nadzieja w panu prezydencie, że zgłoży na przykład wniosek do Trybunału Konstytucyjnego albo po prostu zawetuje ustawę. No, ja taką nadzieję lekko mam, a jak nie, 2,5 roku zmienią się rządy się podkręca te wszystkie szkodliwe ustawy. Przed świętami i tak się jeszcze nic nie, nie wyjaśni, w tej sprawie może w takim razie o czymś, o czymś luźniejszym. Jakie plany na święta? Pojechać do domu, spędzić czas z rodziną, żoną, kotem. Nie planuję żadnych politycznych działań podczas świąt. A Kiedy z powrotem zbiera się e, parlament? Chyba od razu po świętach. Czwartek, piątek jest posiedzenie aczkolwiek no, m, praca posła jak ktoś jest posłem zdradza że jestem posłem mogę mówić że jestem posłem czy to zagadka tak tak to już wiadomo <głosy> <głosy> to, to nie polega tylko na braniu udziału w głosowaniach które zawsze są w jeden dzień posiedzeń tylko na codziennych spotkaniach mm to z wyborcami czy z różnymi środowiskami takiej pracy, pracy codziennej, więc, więc yy, dla mnie niedziela to jest takim dniem, gdzie mogę odetchnąć a, a, a święta to są takim dłuższym okresem, gdzie można... Czy jesteś za zakazem pracy w niedzielę, jak się domyślałem. Oczywiście, że nie. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, Bo znaczy... jest, jest jestem, za, <śmiech> jestem za tym, by w niedzielę nie pracować, yy, ale żeby to była decyzja indywidualna. Yy, możemy wymuszać na pracodawców nie. taką decyzję, na nie robiąc zakupów w niedzielę do czego wszystkich zachęcam gorąco i myślę, że to jest lepsze rozwiązanie niż odgórne nakazy bo społeczeństwo niczego się nie nauczy takimi regulacjami Myślę, że wciąż w Polsce mimo wszystko i myślę o tej wojnie domowej bo ona się odbywa w domach tak na dobrą sprawę, nie na ulicach. Wciąż jest to myślenie, że, że to są jednak ten zakaz kontra inny zakaz. To nie jest kwestia, że ktoś ci mówi, że być może niewyregulowanie czegoś może skutkować czymś dobrym lub złym, tylko po prostu jest kwestia taka, kto to lepiej wyreguluje. Czy nam nakażą chodzić do kościoła, czy nam zakażą chodzić do kościoła. Nikt nie bierze tego środka zdrowotnego, żeby mówić, dobra, jesteś wierzący, zapraszam, jesteś niewierzący, zostań w domu. Twoja sprawa. Na tym chyba polega wolność. W wolności musimy się wszyscy nauczyć nauczyć, a najszybciej można nauczyć się wolności, gdy tą wolność otrzymamy. I moim zdaniem taka sytuacja, z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w latach 90 zaraz po wprowadzeniu ustawy Wilczka, która dała nam niesłychaną wolność gospodarczą, wolność do prowadzenia działalności, swobodę działalności gospodarczej i Polacy, nieby przyzwyczajeni do tej, do tej socjalistycznej gospodarki, bardzo szybko się tej wolności nauczyli. I to było piękne wydaje mi się, że to, to funkcjonuje w każdym aspekcie życia. Wystarczy dać trochę społeczeństwu wolności i społeczeństwo tej wolności się nauczy. A co jest ważniejsze, nauczy się odpowiedzialności, która idzie za tą wolnością. Jesteś takim insajderem troszeczkę. Wiesz więcej, co tam się dzieje pod tą okrągłą kopułą. Czy wkrótce szykuje się jakaś kolejna batalia na miarę apteki dla aptekarza? Czy, czy obawiasz się takiego tematu? Tak, już ostrze miecz i topór yy, i szykuję strzały na ten bój. Kolejna będzie ustawa, książka dla, yy, dla księgarza, yy, czyli jednolita cena książki. Absurd totalny. Tym, raz, tym razem będę musiał walczyć nie z ministrem Radziwiłem, tylko z premierem Glińskim. Już w zeszłą niedzielę nazwał mnie neoliberalnym dinozaurem, na co odpowiedziałem mu listem listem otwartym. Oczywiście podpisałem się z uszanowaniem neoliberalny dinozaur imię i nazwisko, żeby tutaj nie zdradzać. Następni w kolejce ustawili się ubezpieczyciele, którzy też chcą takich, takich swobód i takich regulacji jak aptekarze. Także wydaje mi się, że takie niebezpieczeństwa będą nadchodziły. Ale teraz będzie łatwiej. Teraz będzie łatwiej walczyć, bo, bo jak pokazało, pokazała piątkowa debata, że są posłowie, którzy będą walczyć do ostatniej kropli krwi, to, każde następna, to oddala się perspektywa każdej następnej bitwy. Bo po prostu ktoś może stwierdzić, że to jest niewarte świeczki. Nie możemy sobie pozwolić na takie straty z uwagi na to. Może uda się tutaj osłabić lobbing kolejnych grup interesów, które stą się na obywatelu uwłaszczyć i upasać. Ja mam wrażenie, oglądając tą debatę a propos dinozaurów i neoliberalizmu, że te, jakby nie te święta, ta debata powinna odbyć się w tamte święta w Boże Narodzenie w sensie, jakby przesunąć to niecałe pół roku, ponieważ ja widziałem posłów z różnych różnych ogrupowań, którzy naprawdę chyba pierwszy raz od, od roku przemówili ludzkim głosem. Tam naprawdę było dosyć dużo rikczu, tak zwanego poszło z tej mównicy to czasami z bardzo zaskakujących stron. No, może poza panem Marukowiczem, który zadawał takie dziwne pytania dotyczące odległości między aptekami, zdaje się, i komisji. Nie, czekaj, on pytał o no o monopole, różne takie, ale... My... Nie należy mieć pretensji do ministra Rukowicza, te pytania były celowe, ponieważ one były skierowane do mnie jako do posła sprawozdawcy i celowo były takie podchwytliwe, bo poseł sprawozdawca to jest poseł, który broni, broni ustawy, która wyszła z komisji, a tak się złożyło, że na posła sprawozdawcę dziwnym zbiegiem okoliczności zostałem wybrany ja, największy przeciwnik ustawy. I to była cała niespodzianka dla obozu rządzącego, który się tego nie spodziewał. Pan minister przyznał, że myślał, że to jakaś mała zmiana. Pięć minut debaty i tyle. A tu dwugodzinna dyskusja i jeszcze dyskusja, gdzie my mamy przewagę. My, ponieważ posłowie opozycji zadają pytania posłowie przeciwni ustawie, do sprawozdawcy, który jest jeszcze bardziej przeciwny ustawie. Więc w zasadzie no, PiS tak był tak bezbronny. Tak o jakąś komisję, że to nie, nie tak powinno być nie, nie trafiło do tej komisji, A, tak, każdy tam tak, walczy tak, o swoje. Tak, tak. Mi było trochę głupie, jak otrzymywałem te wszystkie podziękowania i gratulacje od takich osób, jak poseł y, Mieszkowski. Y, no ale, ale nic tylko się cieszyć, że, że, że, że udało mi się także tych posłów przekonać do do słuszności walki z tą tragiczną ustawą. I zawsze można ich cytować teraz. Tak, tak, no było kilka takich podziękowań. No i znowu wróciliśmy do polityki, proszę. Ale to... wychodziliśmy też z polityki. No, wróciliśmy z polityki, żeby odpocząć, żeby do pogadać po świętach, żeby się zrelaksować. <laughs> I nagle się okazało, że a co będzie po świętach? Aha, znowu to samo, mój drogi. Um, no to fajnie, no to pozostaje nam tylko chyba i wyłącznie... No, raczej nie fajnie. Co fajnie, co nie fajnie. Znaczy, no, te... że przeszła ustawa, że kolejne nie, nie. się szykują. Nie. Chciałem życzyć naszym słuchaczom spokoju troszeczkę przez następne kilka dni. Ja planuję spędzić te cztery dni w spokoju, nie wiem czy mi się to uda, są małe szanse, ale... Jeśli się uda, to tym bardziej ten spokój będzie Dołączam zasłużony. się do życzeń I w każde, przed każdymi świętami życzę, by wyłączyć telewizory Najlepiej też komputery, bo to też są kanały informacyjne I Oczywiście ja będę na swój profil na Facebooku wrzucał ciekawe rzeczy podczas świąt Ale proszę nie wchodzić w, na komputer, <śmiech> nie, nie wchodzić do internetu, nie czytać Proszę odpocząć Tak więc moi drodzy, odpoczywamy A jak już odpoczniemy, to słyszymy się znowu Do usłyszenia Dziękuję bardzo Agent Tomasz. Agent Tomasz to ja. Nagrywam wolnościowe podcasty, kręcę dokumenty, wydaję książki. Mam też swoje ulubione dropsy. Nie powiem ci jakie, bo to nie jest reklama dropsów. Odcinki podcastu masz za darmo, ale to nie znaczy, że ich produkcja jest darmowa, jeśli podoba Ci się przekaz podcastu, albo po prostu dobrze Ci się go słucha i chciałbyś, by pojawiał się regularnie, zapraszam do grupy patronów. Wejdź na patronite.pl, łamane przez agent i wybierz wysokość zadeklarowanego wsparcia. patronite.pl, łamane przez agent. patronite.pl